XFY Audioblog Nowych Technologii Na program zaprasza Creative Realny dźwięk w wirtualnym świecie Notebooki coraz częściej zastępują w naszych domach komputery biurkowe Często też na ich ekranach oglądamy filmy i słuchamy muzyki Jak wybrać kartę dźwiękową do takiego komputera? kart dźwiękowych do notebooków jest kilka modeli na rynku. Łukasz Pilarczyk, Creative Labs. Może to być karta dźwiękowa stereofoniczna, tak prosta, że nie wymaga sterowników, taka jak x -Mod. Jest to karta dźwiękowa, która potrafi pracować również bez komputera, ale świetnie nadaje się do pracy z notebookiem. Daje nam dużą wygodę podłączania słuchawek głośników jednocześnie, mikrofonu i oferuje bardzo zaawansowane efekty poprawiania dźwięku karty do notebooków można podzielić na dwie grupy. Podłączane do komputera przez port USB. To są takie modele jak XMOD, Sound Blaster Connect, Sound Blaster Surround. Druga grupa to karty podłączane w gnieździe PCMCIA. Niezwykle małe, niepowiększające notebooka. Przykładem jest Sound Blaster 2ZS. Możliwości notebooka właśnie z taką kartą w porcie PCMCIA są porównywalne ze stacjonarnymi komputerami. Ta karta oferuje dźwięk 7.1, certifizji THX-em ma cyfrowe wyjścia, wejścia sygnału, jest w pełni 24-bitową kartą, czyli można również nagrywać 24-bitowo posiada sterowniki ASIO 2.0 czyli daje się również wykorzystać w sposób profesjonalny. W domu możemy mieć na stałe zainstalowany zestaw głośników 5.1.7.1 i wtedy kiedy z notebookiem wracamy do domu podpinamy jedną wtyczką ten cały zestaw do karty dźwiękowej i cały multimedialny system audio pracuje z naszym notebookiem.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 Podstawowym modelem w grupie kart USB jest sam Connect. Jest to niewielkie pudełeczko podłączane przez port USB. Oferuje przede wszystkim znakomitą jakość dźwięku, lepsze możliwości połączenia, dużo łatwiej podłączyć tam słuchawki, głośniki, oferuje również łącza cyfrowe, także możemy notebooka podłączyć do dużego systemu audio, urządzeń Hi-Fi, możemy zgrywać z tych urządzeń. Oferuje również pakiet bardzo przydatnego programowania, na którym możemy konwertować utwory z płyt CD do plików w MP3, w drugą stronę wypalać sobie własne kolekcje utworów, no i gromadzić utwory na dysku. Modelem bardziej rozbudowanym niż Sunblaster Connect jest Sunblaster Surround, który oferuje już dźwięk 5.1. Również niewielkie pudełeczko podłączane w bardzo prosty sposób do portu USB. Tutaj możliwości są dużo większe, bo możemy do tej karty podłączyć zestaw głośników 5.1. Czyli ta karta zdecydowanie przypadnie do gustu tym, którzy wybrali notebooka jako zastępcę domowego desktopa, domowego komputera. Warto na bazie tego małego pudełeczka zbudować kino domowe, gdzie źródłem obrazu będzie ekran notebooka, źródłem dźwięku. Właśnie ta karta z zestawem głośników 5.7 Był to XY Audio Blog Creative, technologie wyprzedzające czas